Wójka, Polskie Radio, minęła 20. realizuje Michał Jakubik, Filharmonii Dwójki, przy mikrofonie wita Państwa Andrzej Sułek. Dzisiaj słuchać będziemy wybitnego recitalu dwóch wybitnych muzyków, instrumentalistów z Norwegii. Truls Morg, wiolonczelista, którego, no myślę, tak, znają Państwo nie gorzej niż ja, chociaż pamiętam, że w latach 90. chyba pierwszy wywiad z nim w Warszawie miałem okazję przeprowadzać, kiedy był jeszcze młodym, nieledwie debiutującym solistą. Przy fortepianie zasiądzie jego rodak, norweski y, instrumentalista, norweski pianista, Howar Gimse. A będziemy słuchać recitalu, który odbył się 11 czerwca ubiegłego roku podczas dnia. Po Casalsa. Po Casals ma swój dzień. Jest to okolica jego urodzin. Jest to moment, kiedy w wielu hiszpańskich miastach, no ale przede wszystkim w Katalonii, w Barcelonie, świętuje się jego życie, jego twórczość, jego muzyka. Muzykiem był wszechstronnym. Artystą był wszechstronnym. W ogóle był człowiekiem o wielu talentach. Był wybitnym erudytą. No ale przede wszystkim pamiętamy go oczywiście jako wiolonczelistę. W programie tego wieczoru Robert Schumann, co myślę jest nam, mnie szczególnie bliskie. W najbliższą niedzielę ostatni odcinek cyklu giganci, cyklu poświęconego od dwóch bez mała miesięcy Robertowi Schumannowi. Każde takie pojawienie się muzyki Schumana na antenie traktuje jako swego rodzaju suplement do naszych niedzielnych spotkań i rozmowie o twórczości i życiu Roberta Szumana, no bo w tym cyklu trochę mało jest miejsca na to, by słuchać Szumana w takich dawkach, w jakich ta jego twórczość na to by zasługiwała. Cieszę się więc, że dzisiaj Fantasiusz tylko Opus 73, czyli to, co w sferze twórczości fortepianowej Robert Schumann wynalazł, wymyślił, stworzył pewien idiom miniatury fantastycznej, to przenosi na grunt muzyki kameralnej. Potem sonata na wieloręczele i fortepian Amol opus 36 Edwarda Griga utwór PiS op. 39 Ernesta Chausona na zakończenie sonata Adur, sonata Cezara Franka, którą oczywiście znają Państwo doskonale. Chciałem powiedzieć, że głównie w wersji na skrzypce i fortepian ale no może z tym głównie to nie jest tak do końca, bo o tym opowiem zresztą później. Sonata funkcjonuje w obu wersjach, myślę, równoprawnie, to znaczy i skrzypcowej i wiolonczelowej, ale o tym opowiem Państwu przed samym utworem. No i właśnie, dzień po Casalsa, dzień po Casalsa, Pabla Casalsa to jest okazja, by przypomnieć tę postać, a też szczególny moment w tym roku 2026, bo Casals urodził się 150 lat temu i w 1876 roku, myślę więc, że w roku 2026 powinniśmy do tej postaci wrócić, przypominać ją, sięgać także być może przy rozmaitych okazjach po jego rozmaite wypowiedzi, po jego myśli o muzyce, bo są one wciąż aktualne, bardzo głębokie, bardzo mądre, płynące, jak powiem, i z erudycji, i z wielkiego muzycznego talentu. Dwóch norweskich muzyków wystąpiło w sali, która słynie ze swojej akustyki i urody. To Pałac Muzyki Katalońskiej w Barcelonie. Piękna, piękna sala w takim wybujałym bardzo stylu architektury początku XX wieku. No i też muzyka, która zawsze mi tego wieczoru wiąże się w, z postacią Casalsa z jego repertuarem, bo ta sonata Griga, o której wspomniałem, to utwór, który Paul Casals wykonywał z Grigiem przy fortepianie. Grig miał powiedzieć ten człowiek nie gra, on ożywia, ma na myśli miał oczywiście na, na myśli Grig muzykę, on ją wskrzesza. Drugim utworem, który był szczególnie bliski Casalsowi, jest właśnie owa sonata Franka. Sonata, która była dedykowana wielkiemu przyjacielowi Casalsa, czyli Isajowi. No a no dobrze, powiem od razu: to właśnie Casals przeniósł tę wiedzę, tę informację, że Frank pisał tę sonatę zarówno myśląc o skrzypcach jak i o wiolonczeli. No i być może, jeśli już wierzyć tym przekazom Casalsa, Frank uważał, że na wiolonczeli ona nawet brzmi lepiej niż ze skrzypcami, co z pewnością tego wieczoru Tulls Morgue będzie w stanie udowodnić. Zaczynamy od Schumana Fantazja, szliki opus 73. Napisał je Szuman w zaledwie dwa dni. Klara wykonała je kilka dni później w Dreźnie wraz z klarnecistą Johannem Gotlibem Kotę. Pierwotny tytuł brzmiał utwory wieczorne, Nachtstücke, ale gdy utwór został opublikowany jeszcze w tym samym roku 1849, Schumann uznał, że to właśnie fantazje Schumann, a więc utwory fantastyczne dadzą wyobraźni wykonawców większą swobodę, większe pole do rozwinięcia interpretacji. Zaznaczył też przy okazji kompozytor Robert Schumann, że można te utwory z równym powodzeniem wykonywać ze skrzypcami i a dziś z pewnością najczęściej ten cykl słyszy się właśnie w wersji wiolonczelowej. Trzy utwory pomyślane jako trzy części. Każde zakończenie oznaczone jest słowem ataka, co oznacza, że należy poszczególne ogniwa cyklu grać bez przerwy, bez pauzy. Najpierw pojawia się część najwolniejsza, następnie ta w tempie umiarkowanym, potem ognisty, szybki, pełen temperamentu co powoduje, że nastrój całego tego cyklu jest taki stopniowo rozjaśniający się od delikatnej tęsknoty w pierwszym utworze po przebłyski optymizmu w części drugiej no i właśnie po aktywną żywiołową radość w części ostatniej. Od amol do adur, płynnie zmieniające się tempo, płynnie zmieniające się rytmy no i na koniec wręcz kaskadowo zbudowana faktura obu instrumentów, takie wirtuozowskie, nieredwie partie, w których naprawdę można pokazać co się potrafi i pianista i wiolonczelista. Oto więc dwaj panowie, Trils Mork grający na wiolonczeli i Howard Gimse na fortepianie Barcelona czerwiec ubiegłego roku. Thank <laughs> you. Fantazie, szliki opus 73 Roberta Schumana. Trzy części cart und mit Ausdruck, a więc delikatniej z wyrazem. Druga część to Leibhaft Leicht, żywo, lekko. I trzecia rasch mit Feuer, szybko, z zapałem. Truls, Trulsmörg i Hohar Gimse podczas recitalu w Dzień Paul Salsa w Barcelonie, czerwiec 2025 roku. No a przed nami drugi utwór ich recitalu, muzyka ich rodaka, czyli Edwarda Griga. Sonata na wiolonczele i fortepian Amol, op. 36. Grig napisał tę sonatę w Bergen na przełomie lat 82-83. 1800 rzecz jasna. To był bardzo burzliwy okres w jego życiu, przede wszystkim prywatnym, rodzinnym. Trudno powiedzieć, czy tło biograficzne miało jakąś szczególną rolę przy komponowaniu tej sonaty, przy jej budowaniu jej emocjonalnego przebiegu, ale nie ulega wątpliwości, że ta sonata violonczelowa to nie jest idylliczna miniatura z jakich to utworów słynął Greek. Ekstrawertyczna energia części pierwszej dominuje. Jest tam nawet rodzaj kulminacji w postaci nieakompaniowanej kadencji violonczelowej. Część to cytaty z muzyki scenicznej Griga do Sigurda Jorsalfara. Dokładniej z marsza hołdowniczego, który zamyka suitę orkiestrową. No a finał nawiązuje do norweskich rytmów tanecznych i stanowi efektowne zakończenie. Tak jak Państwu mówiłem, Pablo, czy też Paul Casals wykonywał tę sonatę wspólnie z kompozytorem. To było w Amsterdamie w 1906 roku. A teraz Truls Morg i Hovar Gimse. Allegro agitato, andante molto tranquillo e y allegro molto eh, marcato. <susurra> Rajitata andante molto tranquillo, allegro molto e marcaton. Trzyczęściowa sonata na wiolonczele i fortepian Amol, opus 36, Edwarda Griga Truls Morg, grający na wiolonczeli i chowa Gimse przy fortepianie. Y Przechodzimy do francuskiej części wieczoru, repertuaru, którego oczywiście osią i głównym punktem ciężkości będzie sonata na wiolonczele i fortepian Adur Franka. Natomiast ten drobiazg Ernesta Chausona zatytułowany po prostu pies, czyli utwór, możemy potraktować jako swego rodzaju wstęp do tej wielkiej, monumentalnej sonaty Cezara Franka. Tym bardziej, że Chauson po czasie, gdy był zafascynowany Wagnerem, gdy nawet spędził miesiąc w Bayreuth, potem stał się zagorzałym członkiem kręgu Cezara Franka, no i pozostawił po sobie muzykę, która można powiedzieć stanowi w tej chwili kwintesencję twórczości stricte francuskiej ostatnich dekad wieku XIX. Utwór na wiolonczele lub altówkę i fortepian powstał w roku 1897. Dominuje tonacja C-dur, ale mimo skromnych, kompaktowych rozmiarów, nie brak tam fragmentów skontrastowanych, zróżnicowanych, Rytmicznie i emocjonalnie a fortepian i instrument smyczkowy dzielą między siebie rolę melodyczną, wzajemnie się inspirując i naśladując. Oto więc Pies op. 39 Ernesta Szossona.